sens dzisiejszego podcastu. Zapraszamy Was na podcast o nagości, o tym, jak pozbyć się tego, co nas krępuje, jak pozbyć się kawalerstwa, jak pozbyć się złudzeń. problemów i złudzeń. Czyli dzisiaj podcast, zaczynamy podcast z Tomaszem M. w tle. Zatem dzisiaj podcast kawalerski, nie małżeński jeszcze, czyli Kamil, Filip i jeszcze czterech innych mężczyzn będzie mówić o tym, jak to jest być prawdziwym mężczyzną? Jak zajebiście jest być prawdziwym mężczyzną? Tak. Jak mieć FIFOLA? Jak mieć. Ja... dobre cygaro w ręce? Jak wypić dobrego kielonka z dobrym trunkiem? Jak. jak mieć przyjaciół? Prawdziwych. Jak... jak mieć przyjaciół? Proszę wszystkich na symboliczną lampkę wina. Ze względu na BHP reszta lampki odbędzie się na powierzchni ziemi. Brawo, Dziś, Od momentu, kiedy wziąłem mikrofon, robimy najgorszy podcast świata, panowie. <grym> Ale to jest taki prawdziwy kawalerz kibia, kurde, nie żadnego, kurde... żadny żadnych Nie, nie, nie. No, to, <grym> to w obowiązku takim prawdziwym. No, nie, rzucam. Rzucam. Rzucam, nie, nie, nie, nie, rzucam, pałdę, rzucam. nie, no, nie, nie, nie, nie, nie, Aha, że przykre, czy nie jest. Tak? Nie, nie jest na No bardzo. wielkie taki tak Tak? to na No, no, ile no, tego jest? no, no, no, no, no, no, tu. Yeah. Nie no, no, no, no, no, no, tylko dla Chyba słusznie, nie? Tak. Jedna trzecia wódki, jedna trzecia coli, jedna trzecia lodu. Proszę bardzo, lód przewodnią siłą narodu. W każdym razie w Chinach. Tak, jeden lód, drugi lód. nie była jedna trzecia lodu, bo było więcej lodu. Tak. A to ja mam właśnie. Myślę, że że takie dosyć słuszne proporcje, zobaczymy reakcję Krzysztofa na to. Tak, serdecznie witamy w podcaście. To jest chyba jeden z niewielu podcastów, jak nie jeden, jedyny podcast nie tylko orów, który jest pod, pod wpływem. Ale to dzisiaj wpływ jest bardzo ważny, bo zasadzie. Tak, bo Tomek zaraz wróci, bo y, obchodzimy. Dzisiaj jest pięciu kawalerów, sześciu kawalerów. Sześciu kawalerów, y, w tym Tomasz. Y, no i obchodzimy wieczór kawalerski Tomasza. Ostatni już. Ostatni już. Za 15 dni, tak, za 15 dni. Za 15 dni już będę chodził jako kobieta zamężna na wieczory kawalerskie. Tak, będziesz miał, y, będzie ci ciążyć na lewą rękę? Na której stronie jestem? No właśnie to jest dosyć ciekawa historia, taka, ponieważ jeszcze muszę zobaczyć z czego wynika to, że w Polsce się na prawej ręce obrączki, ale bardzo podoba mi się z pomysł tego, że się na lewej ręce w Irlandii. więc Myślę, że na początku będę zwolennikiem takiej zasady, że będę nosił w Polsce na prawej ręce, e, a na, na, na wyspach na, na lewej ręce obrączkę. Ale do momentu aż zobaczysz, że jest jakaś dobra, dobra dobra historia związana z tym, że w Polsce się nosi na obrotne ręce niż, niż, niż wreszcie, niż wreszcie województwo no, londyńskie. Ja widziałem y, obrączki na przykład na kciuku, wiesz? Bardzo fajnie to wygląda. To dziwnie, ale bardzo fajnie. Jakbym, jakbym kiedyś miał żonę i dziewczynę, to bym chyba nosił tutaj, nie? Yy, ale na, na kciuku dla żony, dla dziewczyny wtedy? Yy, Jakbyś miał nie. i żonę i dziewczynę wtedy. <laughs> no to mam dwie ręce w końcu, nie? A to prawda, to no, prawda. Tak, no. Dobra, takie, to jest tylko taki ten, takie byłoby, byłoby kłopotliwe no. pytania od żony, że, tak, kłopotliwe pytania od żony, proszę bardzo, Chciałbym to zdementować, przepraszam, tak, tak, kłopotliwe pytania od żony, czy, czy dla mnie jest na prawie ręce, czy dla, no. dla, dla, dla tej złowcy, na lewej, Dobrze, nie? Tak, dzisiaj, w podcaście, Krzysztof, dostajesz z tego drinka? Mhm. Mamy wielu interesujących gości, wszyscy są, nie, Mocny, wszyscy, bardzo. wszyscy Pana są nietrzeźwi, Krzysztof, chciałem Cię spytać, co Cię sprowadza na tę imprezę i dlaczego Tomasz? Znaczy, bo odpowiedziałeś sobie sam teraz, bo to, to się nie liczy w takim ja razie. Krzysztofa. Ja, ja, ja zazwyczaj głupio gadam w tym podcaście czasami, a dzisiaj to już w ogóle. No może powiem podobno historię. Krzysztof nie zbierze myśli, a ja może powiem coś mi się wydarzyło dzisiaj, kiedy sprzątałem, sprzątałem mieszkanie i wiedziałem, że przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie silna grupa kawalerów i będzie, będzie chciała uczcić ten, prawda, 15 dni. I jest właśnie taką ciekawą butelkę z razem, bo wygrzebałem od siebie z szafy. Jest to butelka rumu. Tu Zemskiego, tu Tuzemsk, z takim apostrofem jest, oryginalny, oryginalny. To, to, oryginal, to, to original, po angielsku, jak ma ten apostrof taki. No, apostrof właśnie jest czeski, chyba. Aha. Jest to bardzo ciekawa butelka, bo to jest, zaczyna się od tego, pisze, że tradycje od roku 1920 Boszkow przez samorzec z ptaszkiem original, tak. oryginal, oryginal, tu, tuzemski, y". tak. a pod spodem jest, jest, jest, jest zdjęcie żaglowca. Brygantyna. Czyli to jest prawdopodobnie ten żaglowiec, który zazwyczaj za, za, za za, jest za... I czeska re receptura. Czeska receptura. Je Jedinecna kwalita. Kwalitata, czyli to jest taka jakość. pierwsza jakość. Tak. To jest taki taki, taki symbol jakości Q. Q. podcast 420, to jest taki strzech. Jak jesteś czechofilem, to zapraszam. O, bardzo, bardzo, bardzo chętnie tak. posłucham tego, tego podcastu. No i właśnie mamy to z taką taką czeską łajbą, która tak. pewnie wpływała Dunajem do, do, do Pragi. Ale, a... Trzy masztowa plus, plus dwa... Dwa Buk <Szpryty>, na Bóg sprycie ma dwa te. Tak, i to jest bardzo ciekawe, właśnie. To jest... Ale jak może wpływać do Pragi, skoro Praga nie jest nad morzem? I właśnie to jest bardzo ciekawe. Ale Chyba, mi się że wydaje, ta prawa że... koło Warszawy. Nie, nie, to jest, to jest zdecydowanie Praga czeska. Aha. Dlatego mi się wydaje, że objętość tego jest jeden litr, żeby Aha. to, prawda, bez tego. I, I na razie butelka jest otwarta. Jak pan tutaj przyłożył, może tak widzę, tak, ten. Y, nagramy ten tak. odgłos. Tak. Otwarcie butelki. A butelka w każdym razie bardzo dobrze wpływa na nastrój. To co, to, to jest whisky? Nie, to jest rum. To jest rum. Jak jest. powiedział, pewien jamajcik, pewnie Jamajczyk, szuka rumu do wynajęcia. To prawda? Ale mi się wydaje, że ten rum ma piękną barwę, bardzo, bardzo o, głęboką tak. barwę, jest, jest prześliczny, tak. ale ten rum ja, nie nie Jamajki nie, nie, nie, nie widział do mnie te trochę. Są. Nawet, nawet, nawet koło Jamajki nie, nie, to jest taka właśnie oleistość tego rumu, to jest taka specjalna. Zda room... pan poniuchać? Proszę bardzo, niech pan poniucha. No Miodem leci. Bo to jest taki czeski zapach tego rumu, to jest po prostu coś genialnego, genialny czeski trunek. I z karpetami wojaka szwejka. Nie, nie, myślę, że orderami Wojaka Szwejka to pachnie tak? bardziej. Jest to dosyć ciekawy, ciekawy no. zapach, który tak. jest z Rumem a tyle wspólnego co nazwę. I to prawda no, o Jamajce nigdy nie słyszało, ko Jamajki tak. nigdy nie leżało. Mhm. Nawet nie leżało, ten rum nawet na półce nie leżał koło Atlasu świata, ale. Ale ciągnie dobrze miodem. Słuchajcie, podcastu nie tylko dla Orów. Może warto było powiedzieć naszym naszym czytelnikom, którzy czytają przez uszy dzisiaj ten podcast, tak? że dzisiejszy podcast sponsoruje Machurka. O mahurce powiemy za chwilkę, co to jest mahurka. A teraz okay. udajemy się do tego, co podcasty, że lubią najbardziej, czyli do konsumpcji. Pff. Nie jest zły. Smakuje jak kola z miodem. To prawda, kola jak no? z miodakiem, takim no? prawdziwym trójniakiem no? czy trójniakiem, tak, trójniakiem, no. Chciałem się zapytać, jakie trunki jeszcze u Pana dzisiaj na wieczorze kawareckim występują? No, Pana, dzisiaj jest specjalny, specjalny taki wieczór. Mamy mhm. różnorodne trunki, zaczynając od nad, e, trunków tradycyjnych. Mamy dwa rodzaje wódki. Wódkę Sobieski, Jan III zresztą. Tak. Mamy wódkę to Absolut. A wiemy, wiemy, że Pana po pociąg numeru. do historii jest bardzo wielki, dlatego pewnie Sobieski. Nie stłucz tylko! Delikatnie! Ja ci nigdy flaszki nie stłuczę! Mamy whisky, jak to w Irlandii. Mamy whisky, mamy Jameson, jak to w Irlandii, Johnny Walker'a mamy. Maurkę, mamy whisky mahurka też. Jest to whisky, które jest najlepsze whisky na bankowe rauty, firmowe spotkania, subtelny smak bankowej finansjery. mahurka Niech ja coś powie więcej o tym, bo to słyszałem, ja że dziś jest dość niespotykany trunek. Jest to dość niespotykany trunek pewnie z uwagi na jego cenę, gdyż, gdyż w cenie większość smitelników nie jest w stanie sobie pozwolić na za niego? Mamy... Ja Zauwałeś, że co najmniej moja roczna pensja na to idzie, co najmniej no niestety, także naprawdę gratuluję no, no, i zazdroszczę przy okazji pogratulować Krzysztofowi, który ostatnio zdał egzaminy które podwyższyły jego pensję trzykrotnie a jednocześnie, wcześniej wypracował na tą butelkę trzy lata, dzięki swoim egzaminom pracuje tylko rok na nią mamy na etykiecie bardzo przestrzennego ale ja że ma zdolną dziewczynę, która się uwydatnia jakby artystycznie i, i, i to też generuje pewien dochód to prawda. Czyli za pół roku mogą pensji no, kupić. No, może no, za pół roku, na, prawda, na, już tak. nie obiecujemy sobie zbyt wiele, ale, ale może być. Na etykiecie mamy, mamy e, bankowca, podobiznę pod bardzo przystojnego bankowca z cygarem, a jakże. To jest taki bankowiec, który patrzy odważnie, odważnie w przyszłość, nie boi się, się kryzysów. Ani namy. <śmiech> przepraszam, ani namy. I widzi światełko, zawsze widzi światełko na końcu tunelu. I z tyłu jest, jest, jest, jest opis, opis bukietu tego trunku. Jest to trunek o nazwie Machurka, wątpliwe nawiązanie do becherowki czeskiej. Jest Nasza Machurka Whisky jest wyjątkową kompozycją stworzoną na bazie oryginalnej gdańskiej receptury przy użyciu naturalnych aromatów, doskonale podkreślających jej wyjątkowy i unikalny smak. Źródalna woda ze stoczni imienia Lenina, Dobry. powietrze z nad Westerplatte, to jest Dobry. takie historyczne odniesienie, które prawda... A czy pan tam gdzieś tam mieszka niedaleko? Tak. Praw... bardzo, bardzo niedaleko tak. mieszkam I, i, i powietrze Westerplatte, muszę się powiedzieć, że mocno jest osuwa, świeże. Tak, jest świeże, jest jest świeżym powiewem powietrza. Tak, tak. Gdzie w Zatoce? Za, za, z, z, z, z, z, z, zignorujmy to za zaczepkin za <grym> Ludzi z nadpełnego morza <grym> toce, Oraz Świeżości nie zaznaliście <grym> Źródlana woda Ze Sosi imienia Lenina Powietrze z adwesterplatte Oraz e, drewno od beczek Z sadu posiadłości Lecha Wałęsy Wszystko tworzy ten niesamowity smak Naszego trunku Ma whisky Jest słodkawa o dość ostrym aromacie Który osiągnął dzięki wyraźnie wyczuwalnej Nucie solidarnościowej i tej te, te prawdziwej solidarności. Tak. Wywar ze spirytusu retry... <grywia> D, trudne słowo. Krzychu czytaj. Trudne słowo, czytaj. Więc tak jest. E, Jesteśmy tu, wywar. Wywar ze spirytusu retryfikowanego leżakuje od 5 do nawet 50 lat w specjalnie przygotowanych piwniczkach pod zakresem kapelana Henryka Jankowskiego. Tak. O, widzisz? O. Jeszcze tak. możemy powiedzieć, że producentem tego trunku jest w Polsce jest Polmos Poznań. Polmos Poznań, jak jest to szlachetna. Trzechyna Instytucja, miejsce. tak. I w tym momencie chciało jeszcze wracamy teraz na przód butelki i zazwyczaj, jak to w podcastach, chcemy powiedzieć, szkoda, że Państwo tego nie widzą. Tak, tak. Jakby to było nawet za czas jakichś, szkoda, że państwo tego nie smakują. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów? Oh yeah! Love and marriage, love and marriage Go together like a horse and carriage This I tell you brother You can't have one without the other Jestem z kolegą, radiowiec. Chciałem się zapytać jedno bardzo. bardzo, bardzo, bardzo, bardzo słynny podcastowiec. Bardzo słynny, słynny podcast. Filip. Tak jest. Ale tylko na arenie tutaj, Dapińskiej. Na arenie. Na, a, na arenie. Światowej, światowej tak ta i cały na biało. No ale w każdym razie tak. Chciałem zadać bardzo ważne i ważkie pytanie. A ja je popieram. Filip. O co Ci chodzi? Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To tak jest, dziękujemy się dzisiaj. Zbieram na sweter? Na, na sweter, na sweter. Ja chciałem powiedzieć, że to było tak ważne dla mnie, że Ty chciałeś zapytać się o coś tego radiowca, tego ważnego radiowca, prawda? Słynnego i Słynnego znanego. Ważne pytanie zadać mu, jako Ty, że w sensie Ty nieznany, a on znany radiowec i w ogóle zadać mu pytanie. Ty, który nigdy pytanie nie zadaje, a on, który cały czas zadaje, zadaje pytania? Więc wygasiłem, przyjechałem i co? I no się. Teraz potrzebni są tacy ludzie z dołu. Ludzie prości, ale rzetelni. Tacy, co to potrafią dobrze pracować i dobrze walnąć pięścią w walność pięściąc... kiedy trzeba. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Od momentu, kiedy wziąłem mikrofon, robimy najgorszy podcast świata, panowie. mi jakąś muzyczkę? Pójść Karola Gota, laska nebeska, żeby Przygotowałem przygotowały już że... Nie, słuchajcie, bo się tutaj... No grzeje się, no. się no. no, no. To... Dobra, żeby nie było, rachczach. Czy parziołek. Ale... ale gdzie? Co to jest? Co to jest? O, tutaj, pani. Co to jest? jest? Z czym ty jesteś takim dużym? Sorry. Dobra, w takim razie. Zniszczyła nie? 34? Ziada. I o! Uuu, cole, cole, cole, cole, I nastała kole, na cole, kole, kole. I cisza na poziomie. O! A zresztą. Pełnia księżyca, pełnia księżyca. Tu stoi wampir, tam wampirzyca. I wezmę. A w ogóle dzisiaj. Есть ещё сооружение вон там, ваши здания. Царь мотарудов. Эй, трей, ваши желания, желания. Охлаждения. Эй, шепот. Есть To się nagrywa, tak? To się nagrywa tutaj, proszę Państwa. Z mikrofonem wśród flaszek, Barnabo. Chciałem Cię spytać, jak jest... Jakie są wrażenia jakie są um, oczekiwania na dzisiejszy wie wieczór? E, więc generalnie tak, mam nadzieję, że, że będziemy dobrze bawić, że pójdziemy na jakieś um, na kręgle, a potem jakieś spotkamy dziewczyny. I e, Tomek e, hucznie i bo powiedział bardzo tak po męsku pożegnasz się właśnie ze swoim stanem Tak. A my będziemy się mogli, prawda, cieszyć jego e, szczęściem, szczęściem bądź też nieszczęściem. Tak. Chciałem się spytać, jeszcze nie ma żadnych dziewczyn, ale czy będą? Czy będą? E, tak. Kupimy parę pisemek, e, które będziemy przeglądać. Więc Myślę, że dziewczyn nabędą. Aha. Dobrze. Dobrze. E, laska na w tle i cóż, e, lecimy dalej. Dziękujemy. I'm uh -huh. Z Zielonej Irlandii, z wyspy za morzami, chętna z krajach wspólnoty europejskiej, nadaje nie tylko dla orłów. Kamil, chciałem się spytać, że podcast jest pod wpływem to po pierwsze a drugie jest pod wyzwaniem czyli machura party kawalerski, sześć kawalerów. Jeden no już prawie, niestety, prawie. Tak, jeden niestety już prawie zajęty. Chciałem się spytać kiedy twój ślub? Jutro. Odpowiem Ci tak jak mojej babci. Jutro. Dziękujemy. <śmiech> <śmiech> Szanowne Państwo słuchają podcast nie tylko dla orłów. Chciałbym się, się spytać, co Ty tak. znajdujesz w wódce? Co to co powoduje? Co znajduje właśnie w wódce? No, nie, że ja, uważam, znaczy ja uważam, że generalnie można bawić się em, bez alkoholu. Jak najbardziej, prawda? Ale z drugiej strony e, po co tak się męczyć? Więc... Prawda, Daniel. no, tak. Danielu, 2 metry twojego wzrostu, 180 kg. Jak to jest z wódką? Czy ty musisz więcej pić, żeby się uróżnąć, czy tyle samo? No, oczywiście, że muszę więcej pić, żeby się uróżnąć. To no, kawalerskie, tak. kawalerskie! Gdybym, gdybym powiedział ci, że mam nie pić tak. i się uróżnąć, to bym skłamał, prawda? E, jasne nie jest, że więcej muszę pić, ale... To nie zawsze jest tak, że tak. musimy być więcej. Tak. Liczy się jakoś czasami. <grym> i, I to bo, wszystkim towarzystwo. Tak, tak, tak. bo... A dzisiaj słyszałem, że jest żulia, taka nie Żulia, tylko najlepsze <grym> i chłopaki w mieście. No tej żulerki to już nie spotkam. Wiesz, żeby żeby im krzyknąć razem tą żulerkę. <grym> Nie nie Nie no. no. no. no. z kretesem. Ja. Nie no. Słucha... no, to czeski, słuchaj te podcasta nie tylko dla Orla. Drogi Tomku, czy, czy ktoś Ciebie chce, bo to jest brzydki ja, Znalazłeś Taka jedna, co mnie chce <laughs> Czyli każda potwora Znajdzie swego amatora <laughs> Dzisiejszy podcast jest Bardzo inny niż większość podcastów Nie tylko dla Orów Nie to, że jest pod wpływem Dobrze wiecie, że chodzi o to, żeby zapisywać, żeby każdego dnia, w każdej chwili jakoś uwieczniać się na tej elektronicznej taśmie. Czasem zastanawiam się, dlaczego to 6 lat temu, prawie 6 lat temu, wziąłem mikrofon do ręki i powiedziałem, chcę być osobą publiczną, chcę być dla Was takim najlepszym kolegą, kumplem, odpowiednikiem. sam nie wiem, kiedy narodziła się taka myśl, może inaczej nie narodziła, ale pojawiła się taka myśl, kiedy zrozumiałem, że to, co mówię, jest odbierane przez dziesiątki, może setki, może nawet tysiące osób i, i, i, i czasem, kiedy ten wtorek podcast się nie ukaże, to popsuje komuś dzień, bo czeka Pomyśli, bo, bo, bo wie, bo poczeka na ten podcast, który ukaże się we wtorek. A ja czasami milczę i nie mówię. I, i wtedy ten człowiek ma skieprzony dzień. Zepsuty dzień ma ten dzień nie taki, jak chciał. Dlatego staram się jak najczęściej, co wtorek, czasem, jak wiecie, co piątek... Um, Mówić do Was tym głosem od prawie 6 lat. Wtedy ten głos, do 6 lat temu był inny, bardziej taki nieśmiały, skromny, spłoszony. Teraz jest inaczej. Teraz jest w tej chwili, teraz w tym momencie bardziej pod wpływem, ale, ale to nie znaczy, że nie jest kontrolowany. Wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest. Wszystko jest w granicach, mam wrażenie dobrego smaku, wszystko jest w granicach wciąż, wciąż ee, w granicach, jak to się mówi, błędu, można by tak powiedzieć. Kupaki piją kolejkę, ja dziś stoję. Daniel idzie siku, Daniel idzie siku, śmieje się do mnie i pokazuje do mnie palcem. Daniel... Gdzie Ale... dan... twój, tutaj wystaje? Ty po pościewam w ogóle, o co ci chodzi? Idź tam do tej łazienki, ja wracam za chwilę i ten... I nie, nagrywam, dobrze? nagrywam takie... bo to... Każdy podcast, który robię no? jest jedną y, zamkniętą historią. I, I dlatego chcę, żeby to, co teraz nagrywam, y, to było to takie... Zamknęło, się, zamknęło tak. się prawie w jakimś, y, jakimś momencie. I, więc ja nie, tak, to się nie zamknie. To się nie zamknie, dokładnie. Więc, więc, tak, dokładnie, dokładnie. Więc y, w środku tego podcastu mówię Wam, jak sprawa wygląda. 6 lat dla Was robię te podcasty. Robię dla Was, ale robię to przede wszystkim dla siebie. Tomasz dzisiejszym muzyką dzisiejszego wieczoru jest zdecydowanie muzyka bałkańska Goran-Bregowicz i tego typu klimaty. Przepraszam, tak? No i chciałem się spytać... Chciałem... Wywiadu udzielam, wywiadu udzielam. Wywiadu śmiadu. Tak. Nie, nie, nie, bo to jest eee, bardzo dobre. To Tomek nagle postanowił obnażyć swoje e, ciało ku że publiki. Zatem przerywamy. Przepraszam. Tomek zdejmuje, co ma do zdjęcia. O! Jeśli... Nie wiem, jak to powiedzieć. Mikrofon nie oddaje wszystkiego. Jest nas sześciu chłopaków. Mam wrażenie, że sześciu fajnych chłopaków, sześciu miłych chłopaków, sześciu całkiem, całkiem rozsądnych chłopaków. Ale to, co się dzieje za moimi plecami, to albo woła pomstce do nieba, albo. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Obnażeni do połowy. Na pewno stawieni, na pewno w dobrych humorach, na pewno. Zimny drań, tak, Mie mieczysław w śpiewa piosenkę. Nie wiem jak to powiedzieć. No jest dobra zabawa. To jest trochę wariatwa jest trochę wódeczki, jest trochę cygar, jest troszeczkę szaleństwa. Ale pomimo tego, że. Jak już wspomniałem, jest troszeczkę używek. Nie ma siary, nie ma rozwałki totalnej, nie ma rozpierduchy totalnej. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy sześcioma kawalerami. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ale to nie znaczy, że puszczają nam wszelkie bariery, wszelkie granice, nie obowiązują mi, możemy robić co się chce. Jak słyszycie, muzyka leci, bardzo, bardzo porządna, Mieczysław Wok, Karel Gott, takie klimaty, Tomasz przed chwilą poszedł do łazienki, całkiem się dobrze trzyma, Dania się dobrze trzyma, Kamil się dobrze trzyma, Barnaba się dobrze trzyma, to jeszcze? Krzysiek się dobrze trzyma, więc pomimo tego, że impreza trwa już kolejną godzinę, jak najbardziej jesteśmy w stanie... Powiedzieć wszystko o sobie, imię, nazwisko, datę urodzenia oraz inne rzeczy. Zatem nie myślcie, że alkohol powoduje to, co powoduje w podcastofonie, czyli zdziczenie! Totalne. Wracamy za chwilę i zobaczymy, jak to będzie dalej. Nie wiem, czy cokolwiek słyszycie, bo dźwięki za moich pleców są coraz bardziej dzikie. Nie tylko... Dla samotnych. Nie tylko dla żonatych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla Orłów! Daniel, chciałem się spytać, dlaczego wszyscy chłopacy, prawie wszyscy oprócz aktora mówiącego słowa, są prawie nazy, a nie ma dziewczyn. Wiesz co, wydaje mi się, że wiesz. To jest tak, że... Oni są nadzy, ponieważ są nadzy, ponieważ, nie, nie, nie. ponieważ bardzo chcieli być w mojej dupie, ale okazało się, że jak, no i tu się znaleźć w dupie do no niej, prawda? <śmiech> No, dziękujemy Nie mogę, niestety nie mogę. To funkcja wymagająca dyskrecji, no to chlub. Tomaszu, chciałem cię słuchać, dlaczego jesteś nagi. Krzysztofie. Krzysztofie! Dlaczego jesteś nagi? Chciałem się. A nie wiem, bo tak wszyscy inni się rozebrać. to ja też tak no. samo. Dziękujemy. Ach, nieważne, napijmy się. Eee, jakby jakiego słowa wążyć? Takie egzystencjonalne pytanie. Dlaczego jesteś nagi? Słuchaj, wiesz co, jak zobaczysz co się dzieje na świecie w tej chwili, są wojny, ludzie podkładają sobie na nawzajem świnie, kopią pod sobą dołki. My z kolegami poczęliśmy ten moment, żeby zademonstrować naszą przynależność do świata naturalnego, do tego, że żadna szata człowieka nie ozdobi, że jesteśmy prawdziwi. Nie no, to, to jest skandal. Łobuzeria. No. Przybycie... Zgodnie z naturą, bycie nagim, czy to pomaga w dzisiejszym komercyjnym świecie być człowiekiem? To nagość pomaga w kontaktach międzyludzkich. Odziera ze złudzeń, odziera ze sztucznej... E, udy. Z, z udy i z, z tej sztucznej warstwy, którą wszyscy nakładamy na siebie, żeby udawać kogoś innego. Nagość pokazuje... Że jesteśmy otwarci. Nagość połączona z uśmiechem, nagość połączona z żywiołowością, nagość jako tak, jako sama w sobie, pokazuje, że jesteśmy ludźmi euforocznymi, że, że, że Bałkany, że słowiańskość, że to wszystko drzemie prosto w nas. No, tyle. się. kuj się Boga. Co teraz będzie? Barna, bo ty też jesteś nagi dzisiaj, w dzisiejszym podcaście. Chciałem się pytać. Nie dlaczego jesteś nagi. Ale co sobą reprezentujesz? Znaczy. że. Sercowo i.. Umysłem jestem nagi, tak. Czukam. Świeżo narodzony. Prawie tak właśnie. Obklejony. Obklejony. Pępowiną. Jeśli chodzi o moje jestestwo, no, tak. tak Oczekuję dziewczyny, tak, że po, będzie po, garyki, po, garyki, tak, Idę do chłopaku. Pokaż po, no, laski jak ja, tak? Zastydać, nie? Komary rypią. Przejdźmy do środka. Trzy, cztery, po, żdylku, po żdylku. Mamy reportera, widać, że nie jest na wojnie. Bo Reporter, tak. Reporter stara się być przejwy. Tak wygląda, to co, co Jest Co? Ja się nie spodziewałem, że wiesz, że może tak wyglądać. Jednak to jest kurde... To znaczy jest tak źle czy tak dobrze? Czy tak niespodziewanie? Niespodziewanie, ale wiesz. Ale na, na w połowie roznegliżowani kolesie, którzy w sumie nie powinni się rozniego... Żywa. Rozniego... No nie w Polsce by się nie rozebrali na plaży, nie? No właśnie. Ale kurwa, to są w Irlandii, to już myślą, że Ale połowa z nas jest Mielna albo Skoszalina. To prawda, i to jest... Ej, ej, jaka Ten chlopczyk ma hey. Tomasz Mahura, kończymy dzisiaj. Tomasz Mahura, właśnie, Tomasz Mahura, będący pod lekką presją rodziny, zwłaszcza mamy, która pyta go, kiedy wejdzie, właśnie, będzie, znaczy, wejdzie w Dniu małżeński. Wnuki, wnuki, wnuki. Wnuki. Wynuki. Ulega w końcu e, e, presji, presji, mamy. Tak. Szczególnie mamy, prawda? Mówi, mamo droga? Znanie się. Znalazłem. Już więcej się nie będę ten. Wajdacz no nie i z Barnabą. W końcu się ustatkuje i będę produkował wnuki. A nie, prawda, długi. E, więc. Długi, Bug na... of Ireland. Indeed. Więc jako właśnie pierwszy z nas w końcu. E, Cel, będzie, cel, będzie celebrował Związek Małżeński pod końcem sierpnia. Powsze czasy? W po, Tomku, powsze po, po czasy, prawda? I nigdy więcej, prawda? Dokładnie tak. Z tą jedyną? Tak. Z i jeśli wkrótce będziemy robić imprezy to będziemy mówić Tomku i Nif chodź z nami, chodźcie z nami Chcielne. Chodź, chodź. Chcielne, dziękuję tak Panie, dziękuję. ja chciałem, że... Tomku, czy jesteś tego świadom że za, e... następna impreza to będzie tylko i wyłącznie taka gdzie będziemy będzie celebrować chrzcielnie twojego dziecka właśnie, bo bo tomku! E, Halo! Halo! Bo tomku! Czekaj, niech się nauczył! Że... Ładanie, no, no, ślimak. Właśnie, no nie wiem, to za kupują. To jest, nie, to jest... <śladane> zimakami, nie, <śladane> z kumbaga, nie? Šlimaka, skumbaga! Tak. A że, co, że, że są, że. Šlimaki trochę się kasę zbierał. W każdym razie Tomek daje nam przykład, właśnie ostateczności. Za twoim przewodem. przewodem złączym się z nadobną mm, niewiastą. Kamil, jest okay? Za twoim narodem i wyłączym się z narodem. Ta, ta, ta, ta, ta. Tomku, w każdym razie a raz? dając nam zły przykład związania ja? się na takie właśnie przekolne kawalerskie gadanie. Łączenie Zajubisz się was właśnie. Mam na mundę telefon, Krzysztof. Dziękuję ci bardzo za kompletność. To jest ok, To jest ok. Gorzior z Lazem, Gorzior. Fantastycznie, <laughs> panie Kamilu. Uweź no, mi, goziol. że twoja dziewczyna jest. Panowie, wszyscy pasą w górę? Wszystkie? Yeah, wszystkie? Yeah, wszystkie. Yeah. je przenieść y, y, z jednego miejsca do drugiego, trzeba użyć taksówek. Jesteśmy w taksówce. Tomaszu, y, impreza trwa. Jest y, sobotni wieczór. Chciałbym się spytać, no jesteśmy w taksówce. Tak, tak nagrywam cały czas. Chciałbym się spytać, gdzie jedziemy? Jesteśmy w taksówce, numer E0876. Ale... E, e, ja bym chciał powiedzieć, że po prostu jesteśmy na na, na, na, na Grzani i jedziemy do z Factory na genialny gig. Który, e, będzie generalnie e, oscylował wokół Dustpanka. Będzie pięknie. Będzie pięknie. Jest bardzo późno w nocy. Druga, może trzecia, może czwarta, Kamil. nie wiadomo, może dwudziesta trzecia Kamil niestety z Danielem się odłączył, bo Daniel miał. Koniec, koniec filmu, zjazd do zajezdni, albo ewentualnie, jak to niektórzy mówią, filmu się urwał, a my wciąż kursujemy w nocy, my wciąż jeździmy, my wciąż jesteśmy żywi, taksówkarz z Krzyśkiem bardzo dobrze sobie radzą. A my, z Tomaszem, po prawej, z Bardawą po lewej. Bariera, bariera językowa nie pozwala nawiązać takiego samego kontaktu z panem kształtkarzem, jak Krzysztof nawiązał. Krzysztof już, prawda, mówi lokalnym akcentem kotni, bo Krzysztof jest takim lokalnym nakerzem To znaczy, że to Mahura e, traci właśnie swoją e, prawiczkowość nie, nie tak, no, nie, że, że ostatnie dni właśnie jego dziewictwa, dokładnie tak, no nie? I za mniej więcej trzy tygodnie, e, tygodnie wyjdzie... Tygodnie 2 tygodnie tygodnie tak? Za dwa tygodnie i jeden dzień będzie jego pierwsza noc poślubna. Jak ktoś mówi... A w... A chciałbym Tomaszu, się zakosztuje kobiety w tej... Typowy katolik zakosztuje właśnie Kobietę. czym jest właśnie kobieta. Tak, czym jest tak, Trzymanie się na tak, ręce, kawa, herbata, bądź co kolację. Ale herbata tylko z cytryną. Dokładnie tak, nie, nie mniej ale, więcej. Tak. Chciałem się to masz w ten specjalny wieczór dzisiejszy tak. Jak smakuje kobieta? Tego jeszcze nie wiem. Dowiem się tego za dokładnie 15 dni. Marzę o tym, że kiedy człowiek wstąpi w związek małżeński będzie mógł z całą rozciągłością świeży brzoskwinie ściskać. Tak. Tomaszu, jesteśmy wszyscy w czwórce. jak jesteśmy w tej taksówce, z pana drivera napróci niesamowicie, aczkolwiek, aczkolwiek to rozmowa, Trafer, aczkolwiek to rozmowa... pokazuje, że też jest tak sam sanie jak Krzysztof z przodu, a tak. Krzysztof byłby chyba jednak najbardziej z nas wszystkich, Mówię tak. używając angielskiego słowa intoxicated. Tak, tak, ale to, to jest taki intoxicated... Takie bardzo friendly, jeśli możemy ugrzucić takiego friend. słowa. Chciałem się zapytać małżeństwo. Tomaszu, rozmawialiśmy kiedyś wcześniej osobiście, dlaczego małżeństwo, ale chciałem się spytać, jak to wygląda z, z punktu widzenia intoxicated, czy, czy tak samo jak z punktu widzenia normalnego człowieka, takiego nie intoxicated. chodzi mi o to właśnie, czy te przemyślenia są takie same? Jest bardzo ciężko powiedzieć, ponieważ małżeństwo jeszcze swoim całym. E, wszystkim swoim się mi dotknęło. Ja wiele się spodziewam po małżeństwie. Myślę, że będzie zupełnie inaczej, o wiele lepiej. Ale lepiej co? Bo ksiądz powie, że y, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i jesteście połączeni na wieki wieków. Amen. I te słowa coś zmienią. Dla mnie jest nią bardzo dużo, szczerze mówiąc. Gdyż jest to związek... W pewnym momencie człowiek dochodzi do takiego, do takiego, do takiego stanu, że... Ja przyszedłem do zatrzymania, ale widzę, że właśnie Krzysztof i, i Pan Taksówka tutaj bardzo mocno... Chwytają się za kolana. się za kolana i... I, i, i, i, I w sumie dobrze jest to, że Krzysztof założył bluzkę na, na zatrzaski i na lewą stronę. Na lewą stronę. Znaczy, mimo zupełnie poważnie, mimo całego alkoholu, który przyjęliśmy podczas dzisiejszego wieczoru kawalerskiego może to nam jest już bardzo, bardzo ważne, gdyż e, zmienia zupełnie podejście człowieka do tego... We go left here, are we? yeah, yeah. Podcast jest taką rzeczą, taką audycją, yeah, robot, kiedy anyway here, możemy fine. nagrywać różne rzeczy, możemy nagrywać w każdym momencie, kiedy nam się chce, możemy nagrywać tak jak teraz, wieczór kawalerski Tomasza, wieczór przyjemny, wieczór niespodziewany, wieczór całkowicie prawie bezpłatny, za 11 euro, 11 centów dojechaliśmy z pewnej dzielnicy do pewnej dzielnicy i, I teraz wszyscy sięgają... Tak to jest. Taksowkarz nazywa się Carl Judge. Sędzia. Nie 23 płaci. Myślę, że podcast Nie Tylko dla rów jest inny niż większość podcastów. Jest całkowicie... Wychodzimy z taksówki i do tej rozmowy z Tomaszem o czym jest małżeństwo wrócimy. Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków. Ojcze zgrzeszyłam. Wielki grzech me serce toczy. Od lat w sieci publikuje podcast szalenie uroczy. A co w tym złego, córko moja? Duszę zawierzyłam diabłowi i nie daję za x-owi. Potępione są twe uczynki. Do piekła biorą takie dziewczynki. Podcast nie tylko dla Orłów. Już kradł piekielnie dobry. Skopiłem gdzieś chłopaków w mieście. Dojechaliśmy taksówką. Chcieliśmy wejść do knajpy, ale Tomek gdzieś tam się zawieruszył. Gdzieś ktoś go nie chciał wpuścić i gdzieś ktoś powiedział, że Tomek jest pod wpływem. Tak bywa. Tak bywa. Podcast nie tylko dla Orłów. Od 6 lat dla Was. Dzisiaj taki inny odcinek, troszeczkę pod wpływem troszeczkę pod wpływem nie tylko środków trzecich nie powiem wam jakich ale tak bywa, nie wszystko musi być ustawione, nie wszystko musi być tak dokładnie z kartki, nie wszystko musi być tak po mojemu jak w czołgu niemieckim ustawione i po prostu ustalone wiadomo, że podcast nie tylko dla orów który właśnie zwołacie zazwyczaj mówię o tym często, mówię o tym też co jakiś czas lubię jak wszystko ma porządek, jak początek rozwinięcie, środek i koniec i tak w tym podcaście dzisiaj też tak było, pomimo tego, że mm, miało być zupełnie inaczej, bo miało być mm, spotkanie spokojne sześciu najprzestniejszych mężczyzn w Dublinie Tomka Barnaby, Filipa, Krzyśka, Daniela Kamila potem mieliśmy iść na Kręgle potem mieliśmy iść na potem, co to było jakieś laserowe takie walki nie przytoczę wam maila dokładnie jak to Barnaby wszystko ustalił ale miało to być coś innego miał być to niezawomniowany wieczór i taki był, i taki był. Sześciu, w tym momencie sobie przypominam, sześciu facetów rozebranych do połowy, tylko w jeansach. Jedyne białe jeansy to moje, ale jeansy, wciąż to był jeans. I cóż, Danielu padł pierwszy, padł tak naprawdę na glebę. Kamil go. Próbował reaktywować, nie udało się. Zawiósł go taksywką do domu. No i nasza czwórka. Krzysiek, Tomek, Barnaba, i ja. Ruszyliśmy do miasta. Ja się gdzieś zgubiłem. Oni gdzieś zostali. Ja wszedłem do knajpy, myślałem, że oni wejdą za mną i... I, i, i tak to było. Czekałem, czekałem, czekałem, czekałem. Jeden drink, drugi drink... I tych drinków dzisiaj w nocy było bardzo dużo, ale jak słyszycie, trzymam się dobrze. Mówię dość wyraźnie, mówię dość sensownie. Czy to znaczy, że mam mocny głowę? Czy to znaczy, że drinki były słabe? Nie wiadomo. Ważne, że ma się takich kolegów, przyjaciół, bo Daniel, Kamil, Barnaba, Tomek, to są chłopaki, których Poznałem tutaj w Dublinie. To są chłopaki, których tutaj poznałem dokładniej. To są chłopaki, kto, z którymi tutaj co jakiś czas się spotykam. i Nie do końca zawsze mamy wspólne tematy, ale wiemy, że kiedy się spotkamy razem, to jest to coś. W tym wypadku kawalerski Tomka. Kiedy słuchacie tego podcastu, pewnie Tomek już jest po... Będę Twoim mężem, będę Twoją żoną. Zaproszenie na ślub. Piękna impreza gdzieś w Słupsku. Pod Słupskiem w zasadzie. Dolina Szarloty. Nie będzie z tego podcastu, bo nie wszystko musimy zapisywać. Nie wszystko musimy pokazywać w zasadzie inaczej. W podcaście... Przedstawiać. Niektóre rzeczy dostałem dla siebie. Tak jak właśnie ten ślub Tomka. Świetny weekend w Polsce, świetny weekend w Słupsku, świetny weekend w dolinie Szarloty, Tomek i Nif. Jeśli miałbym kiedyś córkę, to na pewno dałbym jej na imię Nif. Bo to świetne jelandzkie imię i takie, takie inne, takie delikatne, takie spokojne i takie, takie jak mi się podoba zatem myślę, że to już wszystko na dzisiaj na tą noc jeśli myślicie, że podcast Niektórych dla jest suchym, bezmyślnym podcastem, który tylko potrafi spojrzeć czasami często w przeszłość to się mylicie, potrafimy też być jako podcast a w zasadzie jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jeśli myślicie, że jesteśmy susi i patrzymy ciągle w przeszłość i myślimy, że jesteśmy najlepsi. To nieprawda. Wcale tak nie jest. Podcast Nitrykolorów ew ewoluuje. Podcast Nitrykolorów ciągle się rozwija, ciągle próbuje coś nowego i dzisiaj coś takiego było. Po 6 latach pierwszy podcast pod wpływem. Pomimo tego, że redaktor mówiący te słowa jest raczej niepiący, to czasami są takie okazje jak dzisiaj, które powodują, że warto spożyć, warto nadużyć, warto być pod wpływem. Zatem to tyle w dzisiejszym podcaście i myślę, że myśli się, że tak jak wspomniałem, jestem sucharem, jestem najlepszym, jestem narcyzem, jestem egocentrykiem, jestem po prostu człowiekiem zapaczonym w siebie. Przepraszam, to zmienicie to zdanie i powiecie, że to nie jest tak do końca, że to wszystko jest grą, że to wszystko jest teatrem i tak naprawdę, jeśli się mnie pozna, to jest to zupełnie inne. Zatem świadomo do tramwaju, jadę. jadę do innego świata. Bo w każdym odcinku jest inny świat, bo w każdym odcinku jest coś innego, bo w każdym odcinku jestem innym człowiekiem. Może to takie proste, może to Błahe może to po prostu po prostu nieważne dla większości z Was. To tyle myślę. Podcast był prawdziwy, podcast był naprawdę, podcast był. Podcast był, podcast był po prostu zapisem teraźniejszości. Całkowicie nie trzeźwy, ale całkowicie trzeźwo trzeźwomyślący. Przeżegnaj się z Wami, redaktor podcastu Nie tylko dla Orów. Od 6 lat tak do Was mówię, od prawie 6 lat do Was tak mówię. Zatem do usłyszenia w następnym odcinku. I chłopak związują się na zawsze taką miłością, ale nie taką miłością, że człowiek całuje się, miłością inną, że oni będą razem, że oni nigdy nie będą dla siebie samotni, może czasami jak chłopak wyjedzie gdzieś. Zawsze tragiczne To jest trochę trudne trzeba się wystroić. No to jest pieniężnie trudne. Ludzie po prostu się denerwują. Na ślubie musi być pięknie, bo na ślubie to jest jako przyjęcie na kawalera. Po prostu. Oni są trochę oczadziali tą miłością. Najpierw muszą się zaręczyć, a później dwa miesiące czekają na ślub, a potem trzy miesiące na dziecko. Niestety tak. Też trochę do dekoracji. Każdy ma po jednej szansie, żeby powiedzieć tak, jak się starać to musi zostać Jaroszem. Je tylko same warzywa. Bo żona mu nie będzie gotowała schabowych. Taka przyszłość go czeka.